Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry i dziś chciałbym Wam opowiedzieć o całkiem świeżej premierze, a mianowicie filmie Wonder Woman z bieżącego roku, który wszedł do kin zaledwie kilka tygodni temu i stanowi kolejną cegiełkę tego konkurencyjnego do MCU Uniwersum DC. I była to produkcja dość wyczekiwana. Związane to było z tym, że o ile Batman vs. Superman Down of Justice był dosyć powszechnie krytykowany, to akurat pojawienie się Diany, Wonder Woman, w którą wcieliła się Gal Gadot, no było... Dosyć mocno komplementowane, i raczej wszyscy byli zgodni, że tak jak filmowi można bardzo wiele zarzucić, tak Wonder Woman w tych paru scenach, w których się pojawia, jakoś tam się wyróżnia na tle nieciekawej reszty, no i to dawało nadzieję, że możemy dostać jakąś interesującą, ciekawą produkcję. Co istotne, pierwszy solowy film o superbohatersce w tej obecnej, bardzo dużej i trwającej już od przecież ładnych parunastu lat fali kina superhero. I tak jak Wonder Woman stała się filmem dosyć wyczekiwanym, to Zrobiło się też o niej głośno właśnie z tego względu, że zaczęto mówić o tym, że jest to ważny film w historii ostatnich lat, jeżeli chodzi o to kino superbohaterskie. No bo nie dość, że mamy pierwszy film o kobiecie w roli głównej, to także za kamerą stanęła kobieta Patty Jenkins, którą możecie znać z filmu Monster, za który to, jeżeli ja dobrze pamiętam, Charlie Theron dostała Oscara. Jest to jedyna istotna produkcja tej reżyserki. No i zaczęto bardzo mocno dyskutować o Wonder Woman jako takim swoistym papierku lakmusowym, tego czy jest sens robić filmy o superbohaterkach, czy kobieta, reżyser poradzi sobie z bardzo dużym budżetem, z blockbusterowym kinem. Ja powiem otwarcie, że to co się wokół tego filmu z tego punktu widzenia działo, naprawdę nie chciałbym w to wchodzić, dlatego że wydaje mi się, że ta dyskusja jak wiele w ostatnim okresie w internetach jest dla mnie nie do końca zrozumiała i dosyć dziwna, dlatego że po pierwsze trochę jest leciutką przesadą wydaje mi się ta dyskusja na temat tego, że Patty Jenkins jest pierwszą kobietą w kinie superbohaterskim, bo jeżeli dobrze pamiętacie, z skinem wyreżyserowanym przez kobiety mieliśmy już do czynienia, chociażby przy okazji pani szera strefy wojny. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, ta dyskusja też, na ile film z kobiecą bohaterką się sprzeda, też wydaje wydawała mi się mocno denta, dlatego że. To było dla mnie oczywiste, że ten film odniesie sukces. Oczywiście mówię tutaj o kategoriach stricte finansowych. Składało się na to kilka przyczyn. Po pierwsze postać kobieca, która jest ikoną komiksu. I to nie w kategoriach nie wiem, feministycznych, tylko po prostu. No Wonder Woman to jest ta żelazna trójka DC oprócz Supermana i Batmana. Jedna z najważniejszych postaci w amerykańskiej kulturze popularnej, w amerykańskim komiksie. Do tego ten pozytywny odbiór pojawienia się Wonder Woman w Batman vs. Superman. I to było dla mnie oczywiste, że tego rodzaju film na pewno przyciągnie rzeszę widzów. Dla jednych będzie to po prostu coś interesującego, coś nowego, inni będą chcieli zobaczyć, co z tego wszystkiego wyjdzie, jak się uda ta produkcja. Natomiast wydaje mi się, że nie do końca jest sens sprowadzania całe, całego tego dyskursu właśnie do tego, czy mamy do czynienia z kinem dla kobiet, czy robionym przez kobiety, no bo to ma tak naprawdę drugorzędne znaczenie. Dla mnie liczyło się to, że dostawaliśmy w końcu no, takie dopełnienie dla mnie właśnie tej historii klasycznych bohaterów z DC bo mieliśmy oczywiście kino o Supermanie, mieliśmy wprowadzenie Batmana do tego uniwersum no i z punktu widzenia nadchodzącej Justice League, no dla mnie to była rzecz nie tylko wyczekiwana, ale to był też taki must have, że, że się tak wyrażę. No ja bardzo liczyłem na to, że tę konkretną historię dostaniemy Ja by kończąc ten wątek, w który w sumie nie chciałem się zagłębiać, no też sukces bardzo duży, który ten film odniósł, no bo to jest jeden z najlepiej zarabiających w 2017 roku filmów w ogóle. Na razie nie wiem, czy jest prognostykiem czegokolwiek, dlatego że ci, którzy widzą od razu w tym szansę na y, liczne y, filmy superbohaterskie z kobietami w rolach głównych, wydaje mi się, że mogą się trochę zawieść, dlatego że z jednej strony oczywiście mamy plany, chociażby z Marvel y, w ramach MCU, y, natomiast y, tak naprawdę to właśnie te kolejne filmy pokażą nam na ile kino z superbohaterkami się sprzedaje. Dla mnie to jest oczywiste, że się będzie sprzedawać czy powinno się sprzedawać, bo naprawdę wydaje mi się, że takie jakieś dywagacje niektórych fanów komiksu, że to, to nie ma sensu i, i niektóre dyskusje czy takie sygnały płynące z wielkiej wytwórni, że to nie jest bezpieczne kino. Wydaje mi się, że są głupimi dyskusjami, bo po prostu jeżeli będziemy mieli ciekawą postać, ciekawy scenariusz, dobry film, to te filmy na siebie zarobią. Natomiast no, ja wspominam jeszcze raz, czas pokaże, no bo też tych bohaterek z ze, ze ścisłego topu tego komiksowego, które są tak rozpoznawalne jak właśnie Diana, aż tak dużo wydaje mi się nie ma. I czas przejść do Meritum, czyli do Wonder Woman i powiedzieć jak wyszedł ten jakże wyczekiwany film. A w mojej ocenie jest to film dobry. Nie jest to film wybitny, natomiast jest to naprawdę porządne kino rozrywkowe, z tym, że kino rozrywkowe trochę, ja bym powiedział, z tej pierwszej fali kina superbohaterskiego. Czyli mamy tutaj do czynienia z, w gruncie rzeczy, dosyć klasycznym origin story. Dosyć klasycznym i z samego faktu, że poznajemy bohaterkę prawie, że od narodzin aż do jej Zaprezentowania się w roli super bohatera, ale także dosyć powiedziałbym, takie klasyczne i zachowawcze w formie. Mamy tutaj opowieść o Dajanie, która jest dosyć wyraźnie podzielona na takie dwa segmenty. Film rozpoczyna się na tej sferze, gdzie poznajemy. Amazonki, które no zostały stworzone przez Zeusa, no i żyją sobie w tej chwili na wyspie, która jest specjalnie chroniona, żeby ludzie się do niej nie dostali, żeby ludzie się na niej nie znaleźli. I nasza Diana, która jest córką królowej Hipolity, no jest dzieckiem z pewną tajemnicą. Mamy zasygnalizowane tutaj w rozmowach pomiędzy królową Hipolitą, a pomiędzy jej siostrą generałem Antiope, no, że Diana jest dzieckiem, które powinno być pod jakąś tam specjalną opieką. I ten pierwszy segment na tej sferze jest całkiem udany, natomiast tak jak wspominam, dosyć taki bezpieczny, dosyć klasyczny i ja mam pewne wątpliwości co do całości, jak to zostało poprowadzone. Takim punktem przełomowym tego, co się dzieje w, na temisferze jest moment, w którym na wyspę przez przypadek trafia Steve Trevor. Człowiek pilot, bo zapomniałem tutaj wspomnieć o bardzo istotnej rzeczy, że cała akcja to jest duża retrospekcja, w której poznajemy wydarzenia z okresu I wojny światowej i moment, w którym Diana no można powiedzieć, ujawniła właśnie swoje zdolności. Tak jak wspominam, tym punktem zwrotnym w historii sfery, nie bójmy się użyć tego słowa, jest moment, w którym się pojawia na wyspie pilot Steve Trevor, który jest ścigany przez Niemców. Okazuje się, że jest on szpiegiem, który wykradł jakieś tajne dane Niemcom, które mogą przesądzić o zwycięstwie w I wojnie światowej. Jesteśmy świadkami zderzenia tych, można powiedzieć, dwóch kultur, czyli pojawienia się faceta. No, jest jakimś dużym zaburzeniem w tym dosyć spokojnym życiu wyspy. Z jednej strony królowa no, jest nieufna, czy nawet wszystkie amazonki są dosyć nieufne co do jego intencji, skąd on się wziął, zastanawiają się co z nim zrobić, no bo on tu opowiada o zagrożeniu na światową skalę, no a wyspa jest no, w zasadzie odcięta od rzeczywistości i tak naprawdę no, amazonki nie wiedziały co się przez te wszystkie lata działo. No, dla nich technologia pokroju nie wiem, samolotu czy zegarka no, jest czymś zupełnie obcym, czyli mamy to zderzenie takie kulturalne, mamy to zderzenie powiedziałbym takie społeczno-polityczne, czyli to, że one nagle dowiadują się, że trwa wielka wojna. Wojna, co do których no, one same historycznie przecież były gdzieś tam stworzone i odpowiadały za to, żeby bronić ludzi. No i pojawia się także pewien taki konflikt pomiędzy młodą Dajaną i królową. Diana płysząc o tym, co się dzieje i że ludzie cierpią, wietrzy w tym podstęp Aresa, czyli boga wojny, który jak dowiadujemy się z rozmów pomiędzy Amazonkami, w którymś momencie został strącony przez Zeusa z Olimpu i Ukrył się, ukrył się, żeby w którymś momencie powrócić, a Ares jest znany z tego, że tak potrafi manipulować, tak steruje ludźmi, że wszczyna właśnie konflikty i powoduje to, że ludzie, którzy z gruntu są dobrzy i prawi, no, stają się nieufni, skorzy do walki i no, i ten konflikt i ta dyskusja, co zrobić ze Steve'em Trevorem, no dosyć szybko okazuje się być przerwana w związku z nadejściem Niemców. Dochodzi do bitwy. w Pośród Amazonek następują określone straty. No i to jest taki punkt przełomowy, no bo. Ta wojna wdziera się niejako na wyspę i Diana podejmuje decyzję, że niejako wbrew woli matki, zabierając oręż, który jak legenda głosi może posłużyć do zabicia Aresa, decyduje się wypłynąć razem ze Stevem Trevorem aby no, z jej strony znaleźć boga wojny i go uśmiercić, a ze strony Steve'a Trevora, żeby no, dostarczyć te plany, które o losach wojny mogą przysądzić. No i od tego momentu mamy też taką dosyć klasyczną historię wojenną. Formuje nam się pewna drużyna, która ma za zadanie doprowadzić do zniszczenia tajnej broni Niemców, która została przez nich stworzona i która no, może być takim języczkiem uwagi, który doprowadzi do zwycięstwa jednej bądź do drugiej strony. No i mówię, jest to historia dosyć klasyczna z dosyć wybuchowym finałem, który chyba wzbudził najwięcej mieszanych uczuć. No i jak prezentuje się ten film całościowo? Od strony aktorskiej jest bardzo fajnie. Z jednej strony Gal Gadot jest absolutnie urzekająca i rewelacyjna w roli Wonder Woman. Ona jest bardzo wiarygodna jako ta taka zagubiona, niepewna siebie Diana, która spotyka pierwszy raz mężczyznę na, na wyspie. Z drugiej strony w wielu scenach potrafi emanować taką pewnością siebie wynikającą ze swoich przekonań, z tego, że jest świetnie wyszkoloną amazonką i ta niezłomność, to, to jej wewnętrzne przekonanie o racjach, o, o, o tym, że nie wiem, ludzie są prawi i ona nie może się godzić na zło no, prowadzi do oczywiście bardzo istotnych konsekwencji. Także rola główna dla mnie na piątkę, czy nawet na szóstkę. Bardzo dobrze wypada Chris Pine jako Steve Trevor i co ważne on nie tylko wypada dobrze w swojej roli, ale także sprawdza się w kontakcie, w interakcji z Galgado. Jest pomiędzy nimi bardzo fajna chemia, oni widać, że się dobrze rozumieli i dobrze bawili na planie, co się przekłada na fajną dynamikę i wspólnych sekwencji, a tych jest dużo, więc to tym lepiej dla filmu. Oprócz tego mamy tutaj dosyć przerysowanych złych, mamy makiawelicznych polityków, mamy dosyć stereotypową, zbudowaną na takich prostych skojarzeniach drużynę wyrzutków, która w którymś momencie dołącza do Steve'a i Dajany na froncie. Także aktorsko jest zasadniczo w porządku. Bardzo dobrze w rolach tych pierwszoplanowych, w rolach drugoplanowych. Powiedziałbym, że jest poprawnie, ale to głównie dlatego, że tak naprawdę no, wydaje mi się, że nie do końca ci aktorzy mieli się czym też jakoś wielce wykazać. Od strony realizacyjnej też jest jak najbardziej w porządku. Strona wizualna jest fajna i to jak wygląda Temisfera jako wyspa do mnie bardzo trafiało, bardzo mi się podobał ten setting, to, ta cała strona wizualna, podobało mi się też to jak ten film był zrealizowany w tych sekwencjach już w świecie zachodnim, czy to na froncie, w okopach, czy w jakichś małych miasteczkach, to też dla mnie jak najbardziej wypadało tutaj pozytywnie. I to co najistotniejsze to przez większość filmu bardzo podobały mi się jak zostały zrealizowane sceny akcji nie do wszystkich może to trafiać, dlatego że tych scen akcji paradoksalnie nie ma wydaje mi się jakoś bardzo dużo, ale kiedy dochodzi do walki, kiedy widzimy na przykład Dianę w akcji, tutaj twórcy zdecydowali się na wykorzystanie z low motion, przy czym jest to zrobione z sensem i to powoduje, że te sekwencje walki z jednej strony są dynamiczne, z drugiej strony no, dobrze widać to, co się w nich dzieje, a przy tym też warto wspomnieć, że one zostały bardzo pomysłowo zainscenizowane, co, co, co mi się też bardzo spodobało, dlatego że jak pewnie wiecie chociażby z poprzedniego filmu, ci którzy go oglądali ja jeszcze się do nich nie zaliczam niestety, to Diana jest uzbrojona w tarczę w miecz oraz w to swoje takie ala lasso Teraz ni niestety nie pomnę, nie, jako, jak ono się tam dokładnie nazywa. I tutaj bardzo fajnie i od strony wizualnej, i od strony choreografii walki wykorzystano to, jak ona ró różnorodnie walczy. To wypada po prostu naprawdę bardzo, bardzo dobrze na ekranie. Przy czym powiedziałbym, że to jest wszystko no, na dobrym poziomie, ale też jakoś się niewyróżniające, co nieźle też podkreśla wydaje mi się muzyka, która... Tak, jak na przykład nie wiem, chwaliłem niedawno ścieżkę dźwiękową w Króla Arturze, która bardzo się wybijała na pierwszy plan, i ona została ze mną do tej pory, ja jestem w stanie sobie zanucić niektóre melodie z tego filmu w głowie. To ścieżka dźwiękowa w Wonder Woman jest poprawna, ale nie wybija się niczym szczególnym, i tak naprawdę to po Seansie niewiele w głowie mi zostało. Od strony fabularnej też jest to rzecz poprawna. Tak jak wspomniałem, cała ta sekwencja na tym sferze jest dla mnie jak najbardziej w porządku. Mamy później taką sekwencję w w Wielkiej Brytanii, kiedy to mamy cały szereg scen z Dianą, która no, mierzy się z nowoczesnością i to są bardzo fajne sceny nakręcone z humorem, rozpisane z humorem, ale w sposób absolutnie nieprzegięty. Tutaj bardzo ładnie widać niektóre nonsensy z punktu widzenia Diany, która jako amazonka no, ma mniemanie o sobie jako pełnoprawnym obywatelu i członku społeczeństwa. I nagle to mamy zestawione z tym, że nie wiem, kobiety są traktowane jako no, trochę obywatele drugiej kategorii. Jeżeli generałowie prowadzą naradę, kobiet nie może być w pokoju. Jeżeli kobieta kupuje sobie strój, to w zasadzie musi być zapięta pod szyję, mówiąc kolokwialnie. I wiele tego rodzaju elementów w tym filmie fajnie wykorzystano, fajnie obśmiano w taki subtelny, ale dosadny sposób. Przy czym jak dobrze to zostało z tej strony fabularnie pomyślane, to widać chociażby z punktu widzenia stroju Diany, bo to podejrzewam, że niektórych z Was może interesować, bo widać było po zdjęciach promocyjnych, że Galgado to więcej na sobie nie ma niż ma. No i wielu bardzo się śmieje z tego rodzaju zbroi, które no w zasadzie nic nie chronią. Co jest o tyle interesujące w tym filmie, że tutaj też wygląd tej zbroi, to jak Diana do niej podchodzi, jak się zachowuje, jest też wykorzystane fabularne i uzasadnione fabularne, co wydaje mi się bardzo ciekawym i interesującym zabiegiem. Takim też powiedziałbym dosyć nietypowym, wskazującym na to, że scenarzyści no, mieli świadomość tego, że to może być problem, że to może być jakiś element wyśmiewany w tym wszystkim. Przy czym no ta fabuła no nie jest niczym zachwycająca. Mamy tutaj, tak jak wspomniałem, dużo stereotypów. Ta drużyna, która nam się formuje, no to jest taka drużyna, którą jakbyście stereotypowo chcieli zrobić, to pewnie byście coś takiego zrobili. No mamy takiego drobnego cwaniaczka, mamy zapijaczonego szkota, mamy rdzennego Indianina, który no, działa na froncie jako jakiś tam szmugler. Mamy w tej intrydze takich, mówię, dosyć mocno przerysowanych złych, takich złych do szpiku kości, którzy po tej stronie niemieckiej grają praktycznie, no, wbrew intencjom swojego rządu. No i y, idzie ta cała akcja tak, jak można było przewidywać do wybuchowego finału, w którym teoretycznie mamy pewien twist, który ja nawet nie wiem, czy mogę nazwać twistem, bo dla mnie to, było, to była rzecz tak oczywista od samego początku filmu, że no, tylko i wyłącznie takiego rozwiązania się spodziewałem. No i, i też otwarcie przyznam, że ten finał, który był dosyć mocno krytykowany, mnie też nie przekonuje, no to jest niestety pewien problem, który ja widzę jeżeli chodzi o te filmy DC, czyli to, że oni naprawdę mają nieraz pomysł całkiem ciekawy na poprowadzenie historii, no ale ulegają takiemu idiotycznemu przeświadczeniu, że w finale musimy mieć wielkie boom. No i tak jak ta historia momentami jest naprawdę bardzo kameralna i mamy bardzo fajne sceny, jak na przykład takie pierwsze wejście do Diany do akcji na froncie, no to jest, to jest rzecz świetna i od strony wizualnej i, i scenariuszowej. I w tym momencie, przepraszam, wkrada mi się troszeczkę chaosu, ale muszę się cofnąć do muzyki. Tu jest jeden element muzyczny, ale tylko malutki, który się wybija. To jest taki główny motyw, który jest wykorzystywany w momencie, kiedy Diana walczy i to jest, to jest super, ale to jest tylko taka jedna wisienka, która się wyróżnia na tej dosyć takiej generycznej ścieżce dźwiękowej. No i wracając do meritum, mamy wiele scen fajnych, kameralnych, ale no niestety ten finał jest nazbyt wybuchowy i on tak naprawdę no, wydaje mi się, że trochę przysłania niepotrzebnie Pewnie, że pewne rzeczy, które się tutaj udało fajnie zarysować, a mam na myśli przede wszystkim tą relację pomiędzy Dianą a Stevem Trevorem, bo to jest rzecz interesująca o tyle, że wydaje mi się, że jeżeli się spojrzy na to, jak to wszystko zostało tutaj rozpisane, to bardzo łatwo dostrzec, że mamy tutaj teoretycznie pewne odwrócenie ról, gdzie Steve momentami jest traktowany jako taki obiekt seksualny,